Jezus w dneśnym Ewangeliu ochronutemu przykaże Prawim Ci wstań, bez mi lożę, a idź domu. Chrome je przywit klużku swym strachem. Boi se byt neisty, jest spazany, a zablokowany. Ostatni mohou jego strach dobrze pozorować, a sledowat. Jak se czerwena, gdyż se ujma słowa, jak se trzęse, a jak na nim wyrazi pot. Proto zostanę dotyczny, radzie i leżet. Jezisz obraci se na niecho z wyzwą. Swym słowem ho konfrontuje z jecho wuli, a własnymi silami. Dokażesz wstać, i to a uwidzisz, że to pójdę. A paksima zbalit, a odnest z luszko. Znamenij dosawadnij istoty, swazanosti, a ochromeni. Radby wstal, jen gdyby wiedziel, że od niniejszka może wystupować z istotą. Pan wszak na niech oklade na rok, aby wstal a szel swą cestą prawie ze swą nieistotą a zablokowaniem. Probozji w nemocnym wiedomi, że sam dokaże pro sebe takę nieco udzielat, a posyluje w niem woli, aby od te to chwile nechle u druchych za swą nemoc jen winu ale také pomoc, a aby dokázal přijmout svůj díl odpovědnosti za sebe samého. Bratřo sestro, která místa v sobě vnímáme jako malomocná, nesnesitelná? V čem nedokážeme přijmout sami sebe? Co nas svazuje a blokuje? V čem naražíme na své skryté chyby? Przedłożmy swe malomocenstw, ochrnuci i ślepotu, aby czerpani panu, a chowaczmy z nim o swych namocach. Chrystus, pochnut tolikerym utr... toli utrpenim, nie jen dowolil, aby se mocni dotykali, ale bere je ich trapeni za swe. Wszak w Ewangelii czytamy, wzal na sebe nasze słabości, a nesl nasze namoci. Ježiš często żada nemocne, aby wierzyli, a k uzdraveni znameni. Tak se nas Chrystus bez i nadal dotyka, aby nas uzdrawował. Święty Bernard często wychanil zle duchy tak, że po ukazał ukazal konsekrowaną chosti. To samo se wyprawi i o sv. Janu od Krzyże. Trzeba jedną pani nechciel zły duch wóbec dowolit, jedne pani nechciel dowolić, aby weszła do kostela, gdyż i ale swaty Jan podal Eucharystii z cela se uzdrawila. O Franciszku Saleskem se zase rika, że podawanim Eucharystię uzdrawil Vicenes 400 lidi. moglibyśmy pokraczować o uwadzie te dalsze przyklady lidi uzdrawionych a zbawionych złych duchu silą Eucharystię. I sąli wszechny swatości, prostszedkiem duchownicho, duszewnicho, nabo cielesnego uzdrowienia. Placi to z zważnym sposobem o Eucharystii. Dów każdemu każdemu zrejmy, Jeżyś je w niej przytomen, cielesnie i swym bożstwem. Wzdyć najswiciejsze Eucharystie obsahuje całe duchowni dobro cyrkwe, Krista samego, naszego Welikonoczniku Beranka, a żywy chleb. Bratro, sestry, Jiří Škrýš.